Alfred mówił dalej – postanowiłem, że zabiorę się do poszukiwań, ale jeszcze tego samego dnia ktoś włamał się do naszego wodzu, ukradł radio z odtwarzaczem, parę kaset i różnych drobiazgów, a wśród nich tę mapę właśnie. Z pomocą kumpli przeprowadziłem prywatne śledztwo i w końcu ustaliłem, że kradzieży dokonał jeden małolat z kaniówki, niejaki Adam Gancyga. Dzisiaj rano pojechaliśmy do niego i odebrałem mu mapę. Chyba miałem prawo mu ją odebrać. Tak wygląda sprawa. I lepiej będzie dla wszystkich, jak nie puścicie pary z gęby. Zastanówcie się spokojnie nad tym. To tyle chciałem wam powiedzieć. A teraz zmyjcie się szczyle. Z ulgą wybiegliśmy na świeże powietrze. Rześki wieczorny wiatr. Chłodził nasze rozpalone głowy. W kościach czuliśmy przyjemne zmęczenie. Tak czują się zapewne zdobywcy, wracający szczęśliwie z niebezpiecznej wyprawy. No i co? zapytałem. No i nic. Syfon wzruszył ramionami. Nie bój się. Oni nic nam nie zrobią. Ale faktycznie lepiej nie mówić nikomu. Co ci zależy? Grunt, że sukces jest nasz. Akcje się przeprowadziło na medal Od początku do końca bezbłędnie Efekt Dopplera nas urządził Ta pierwsza cenna wskazówka Ty masz głowę, rzekłem z uznaniem Aleś wykombinował z tym efektem Czytało się to i owo, ruszyło łepetyną No i udało się Najbardziej mnie cieszy, że tym razem już bez dudka z małą pomocą Bartosiów, zauważyłem skromnie, gwoli prawdy. Zupełnie drugorzędną i czysto techniczną. Syfon wyraźnie nie chciał się dzielić chwałą. Tak, sukces jest nasz, powtórzył z lubością uśmiechnięty. I nikt nam go już nie odbierze, nawet kamasznicy. Ale szkoda... – Że nie będzie można o tym pisnąć słowa – rzekł melancholijnie. Przeklęte gnojki zakneblowali namusta, usta szantażyści. – Spoko, stary. Gra się nie skończyła – rzekł twardo syfon. – Wypadki chodzą po ludziach. Licho nie śpi. Gdzie się nie rozejrzeć sprawy same lezą ci w ręce. Jeszcze się świat dowie o naszych wyczynach i doceni, gwarantuję ci, a magnificencja dosyć. Nie przypominaj, nie chcę dzisiaj myśleć o niczym przykrym. Spojrzałem w roziskrzone niebo. Wisiało nad nami dziwnie blisko. Zdawało się, wystarczy ręką sięgnąć. Gwiazdy mrugały przyjaźnie. Co za dzień, westchnął syfon. Co za dzień, powtórzyłem jak echo. Wolnym krokiem ruszyliśmy na spóźnioną kolację. Niestety sprawy karabeli nie udało się utrzymać w tajemnicy. Ukazały się na jej temat notatki w gazetach, felieton w radiu i wzmianka w telewizji. Sporo głosów na ten temat, ale nie były to głosy całkiem miłe. Wprawdzie wszyscy wyrażali zadowolenie, że muzeum odzyskało zabytkowy eksponat. To jednak więcej uwagi poświęcano niepokojącej stronie wydarzenia, jak to określiła dziennikarka z Ekspresu. Krytykowano brak dostatecznej opieki pedagogicznej i dyscypliny w ośrodku, w Damianach, a fakt, że samopaz i co gorsza z łopatą i detektorem buszowaliśmy po puszczańskim rezerwacie, Wywołał oburzenie ekologów. Za to w budzie, wśród szkolnego bractwa, zaznaliśmy słodyczy sławy. Popularność nasza wzrosła do trzeciej potęgi. Zazdroszczono nam wyczynu. Po raz dziesiąty i enty musieliśmy opowiadać, jak odczytaliśmy znaki tajemniczej mapy i jak odkryliśmy miejsce ukrycia karabeli. Natomiast pan Witwicki nie byłby sobą, gdyby natychmiast nie wywlókł sprawy na sesji gogicznej i nie wyliczył skrupulatnie, ile przy okazji przekroczyliśmy zakazów i ile naruszyliśmy przepisów. Oczywiście, jak było do przewidzenia, Magnificencja też nie pochwaliła naszej wspaniałej akcji. Miała do niej sto zastrzeżeń. Nazwała ją nieodpowiedzialnym wyskokiem, syfona niepoprawnym awanturnikiem, mnie, jego złym duchem, podżegaczem i kusicielem. Wyraziła nadzieję, że jest to ostatni nasz popis i że nie ośmielimy się realizować żadnych nowych pomysłów i żadnych nowych, genialnych akcji w szkole. Zaznaczyła z naciskiem, że jest to również ostatnie ostrzeżenie I wkrótce z tego powodu znaleźliśmy się w nielada kropce Trzeciego dnia po świętach, jeszcze przed pierwszą lekcją Gdy szedłem do biblioteki na drugim piętrze Przybiegł do mnie Edek Mroczek Ten, z którym łączyło mnie tyle niefortunnych przeżyć Miał przerażoną, nieszczęśliwą minę Bąbel, zaczekaj, mam do ciebie dwa słowa. Ty do mnie? Zdziwiłem się. Jak wiadomo od czasu historii z Palemonem, Edek unikał mnie i wolał fotel dentystyczny od mojego towarzystwa. Było, nie było, jesteś detektywem, zajęczał. Robisz z syfonem różne dziwne rzeczy? Udało się wam nawet odnaleźć tę sławną karabalę? Karabele, poprawiłem. Więc może potraficie i w moim przypadku coś ci pokażę Pociągnął żałośnie nosem Ale nie tutaj, na osobności, w ciemnym kącie Nikt nie może widzieć Zawahałem się Już nie boisz się, że przeze mnie coś złego cię spotka? Zapytałem z goryczą Mówiłeś, że jestem Jonasz Mnie już nic bardziej nie może zaszkodzić Odparł ponuro Przyjrzałem mu się uważnie Wciąż miałem wątpliwości, czy nie robi mnie w konia i czegoś wrednego nie knuje, ale w jego twarzy odbijał się niekłamany strach, a przykry, nerwowy kik raz po raz wykrzywiał mu usta. Dałem się więc zaciągnąć w mroczny zaułek korytarza pod żardinierem z dracenami. Upewniwszy się, że nikt nas nie widzi, Edek wyciągnął spod zwlaczałego swetra zmięty arkusz z bloku rysunkowego. Patrz, co było przypięte na tablicy ogłoszeń przy kancelarii. Rozprostował papier i podetkał mi pod nos. Czytaj. Całe szczęście, że przyszedłem dzisiaj wcześniej i zerwałem, zanim ktoś z Gogów przeczytał. Wlepiłem wzrok w kartkę zapisaną dużym, wyraźnym pismem technicznym. Wiadomość była równie niesłychana jak oburzająca, a brzmiała jak następuje. Do pani dyrektor i całego ciała pedagogicznego. Za to, że pani Gipkowska jest niesprawiedliwa i postawiła na trzeci okres 17 dwój z matmy, oraz za to, że została odwołana wycieczka nad jezioro Gopło, dzisiaj w szkole punktualnie o godzinie 11.00 wybuchnie bomba. Nie wierzycie? Już jest nastawiona. Wystarczy uważnie posłuchać. Uprzedzamy. Wszyscy powinni do tej godziny opuścić szkołę, bo nie chcemy, żeby kogoś zabiło. Jesteśmy łagodnego serca. Edward Mroczek, prezes szkolnego koła terrorystów łagodnych. Spojrzałem bacznie na Edka. Czy to, aby naprawdę nie twój podpis? – Co ty? – oburzył się. – Takie kulfony? – Podrobili go. – Ja mam zwyczajny podpis. – Jeszcze nie bardzo wyrobiony – dodał z lekkim zakłopotaniem. – Ktoś chciał mnie wrobić. Pewnie kamasznicy. Mam z nimi na pieńku. I nie jesteś na pewno terrorystą łagodnym? – Ani łagodnym, ani żadnym. Brzydzę się terroryzmem. Edek zatrząsł się ze wstrętu, żebym nie miał żadnej wątpliwości. Zresztą pomyśl, czy byłbym taki głupi, żeby podpisywać się własnym imieniem i nazwiskiem? Czy ja wyglądam na takiego idiotę? No powiedz, czy wyglądam? Nalegał. No, Nie zupełnie, przyznałem, bez większego zresztą przekonania. A poza tym, poza tym, Edek chciał jeszcze coś powiedzieć, ale zająknął się i utknął. Co poza tym? Podchwyciłem. Poza tym, jak się dobrze zastanowić, to widać, że ta bomba w rzeczywistości nie jest przeciw pani Gipkowskiej. Ona jest przeciw nam wszystkim, przeciw całej szkole, bo bo jak wybuchnie, to gdzie się podziejemy? Gdzie będą lekcje? Ona zniszczy nasze pracownie i sale, a pani Gipkowskiej nic się nie stanie. Na pewno ucieknie ze szkoły przed jedenastą i będzie stawiała jeszcze więcej dwój i pałek niż przedtem. Bomba, to nie jest dobra metoda. Ja bym tak nie postąpił. Ty naprawdę nie jesteś głupi, zauważyłem. I chyba trafiłeś w sedno. Poczekaj, muszę znaleźć mojego wspólnika. Nie chciałbym sam decydować. Zbyt poważna sprawa. W takich wypadkach zawsze kombinujemy razem. On ma łeb do pomysłów. Znaleźliśmy Syfona w bibliotece, jak zwykle nad dość oryginalną lekturą. Tym razem był to atlas anatomiczny człowieka. Wyjaśniłem mu krótko o co chodzi i pokazałem anons terrorysty. Obejrzał go uważnie i pokręcił głową. Nie bardzo wierzę w tę bombę. To pewnie jakiś kawał, ale śmierdzący kawał. Ktoś cię wrabia, Edek. I być może nie poprzestanie na tym anonsie. Ale spreparuje drugi albo będzie próbował straszyć przez telefon. Tego rodzaju dowcipnisie uwielbiają telefony. Powinieneś zaraz smarować do pani Olkuszowej. Albo wprost do magnificencji i wyjaśnić.